Radio Afera 98,6 MHz. Mamy 16. Czas na audycję akademicką. Studencki patrol na 98,6. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Grumowicz, a poprowadzi Marta Broda. I dzisiaj mamy dwie ciekawe rozmowy. Pierwsza już za chwilkę o godzinie 16.10. Porozmawiamy o wpływie społecznym nauki, czym w ogóle to jest i e, jakie są wyzwania związane przede wszystkim z tym zagadnieniem. O tym nam opowie pani dr Marta Wróblewska z Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. O godzinie 16.30 audycja oscylator i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Maximus Uniwersytetu Ekonomicznego opowie wiedzą nam o systemie wyborczym na Węgrzech. Także taki dosyć odcinek na czasie. Później o godzinie 17.10 przeniesiemy się trochę do świata medycyny i porozmawiamy z panią magister Aleksandrą Sarbą z Uniwers Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o lipedemie, o chorobie, o której mam wrażenie wciąż mówi się za mało i często bywa ona mylona z otyłością, przez co długo pozostaje niezdiagnozowana. Eee, o tym więcej o 17.10, a o 17.30 oczywiście pogotowie językowe dzisiaj będzie o coraz większej liczbie wtrąceń w mowie o takich, e, mam wrażenie, e, no właśnie, o takich słowach jak jakby rozumiesz po prostu i tego typu słowach. Także zostańcie z nami. Będzie oczywiście jeszcze konkurs, e, ale o tym za chwilkę, a na początek trochę muzyki. Przypominam, że gramy do 18. Jest coraz bliżej Przyszłość jest pewna Obróci ciała W pył Stoimy na drodze Drodze do niko, Ledwo widocznej Zamgły Tańcz, Ja w stopy prób. Wśród przyjaciół I kur Drodze do Niko, Duchomy jest świat nie zapomnij kształtów i bar Nie młodniejemy Jesteśmy w drodze Nie sieci, nie stój jak słup Kroczymy dumnie W kierunku słońca W drodze do złudzeń i Tank, w Wśród przyjaciół i uzdrzanych kur, w drodze do nim podłuchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie W swoim rytmie Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół Czas wolniej płynie Nie siadaj plecami do drzwi Pancz, tańcz, braz, stopy w ruch Wśród przyjaciół jest dzianych chór W drodze do Nielandu świat Nie zapomnij, Bar. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, Gdzieś cicho w końcu spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać Twój zapach i kształt. Wezmij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, Jak jakiś zombie Nie wiem za chwilę gdzie Pogódź się z losem Przyszłość jest pewna Obróci ciała w astralny pył Stoimy na drodze Drodze donikąd Lewo widocznej i zamkły Tańcz, tańcz, stopy wróg Wśród przyjaciół jest uczanych kur, w do nich ruchomy świat. Nie zapomnij kształtów i bar. Tak jak mówiłam przed chwilą, wracam do Was z konkursem. Dzisiaj, jak już wspomniano, w hurtowni jest Światowy Dzień Sztuki, 15 kwietnia, środa. E, no i mam do Was takie pytanie, jaki rodzaj sztuki jest Waszym ulubionym i dlaczego? Dlaczego akurat ten? Czy to jest może taniec, teatr, film? Co tam Wam w duszy gra najbardziej i dlaczego właśnie to? A dzisiaj w konkursie możemy wygrać wejściówkę podwójną na e, koncert Michaela Pipokinchy i jego kwartetu. Koncert odbędzie się już w tę niedzielę, 19 kwietnia w klubie Blue Note w Poznań żeby taką podwójną wejściówkę zaznaczam, że podwójną, także możecie kogoś zabrać ze sobą. Żeby taką wejściówkę wygrać, to należy nam wysłać SMS-a na numer 7148. Wpisujcie w tych SMS-ach słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18, także macie jeszcze chwilkę, ale nie zwlekajcie. Przypominam, że do wygrania jest podwójna wejściówka na niedzielny koncert Michaela Pipokinchy i jego kwartetu.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 z guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20. Autopromocja. Reklama. AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.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 Temat naszej dzisiejszej rozmowy i o tym zagadnieniu opowie nam pani dr Marta Wróblewska z Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, bardzo mi miło. No właśnie, pojęcie wpływu społecznego. Myślę, że słowo może być takie nam znane, ale może do końca myślę, że nie wiemy, co to dokładnie znaczy, bo temat jest jednak dosyć szeroki, ale czasy takiej nauki do szuflady nauki dla samej nauki mam wrażenie, że już się skończyły. Czy mogłaby Pani na początek właśnie powiedzieć, czym ten wpływ społeczny nauki dokładnie jest? Tak, no tak jak Pani słusznie powiedziała, Skończył się wpływ, e... ojej, przepraszam, jakieś takie stężenie słyszę. E, słyszymy Panią, także w porządku. E, okay. e, mo może zacznę od tego, że e, pojęcie wpływu społecznego e, w takim rozumieniu, w jakim ja je badam, łączy się z pojęciem ewaluacji nauki. E... Oj, chyba nas przerwało, bo już Pani nie słyszymy. Halo, halo? Halo, halo, czy się słyszymy? No to może w takim, w takim razie musimy przerwać ze względu na problemy techniczne i wrócimy za chwilkę. <śmienny> Wracamy po małych problemach technicznych, za które, przepraszamy, słyszymy się już dalej z panią dr Martą Wróblewską z Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie i zaczęliśmy rozmawiać o wpływie społecznym nauki. E, mam nadzieję, pani doktor, że się słyszymy już? Tak, ja jestem. Mam nadzieję, że mnie państwo dobrze słyszą. Tak. E, to czy pani mogłaby, bardzo przepraszam, jeszcze raz nam przybliżyć to pojęcie wpływu społecznego nauki na początek? Oczywiście, z przyjemnością. No, Krótko mówiąc, chodzi o to, że nauka powinna służyć społeczeństwu, powinna dostarczać potrzebnych rozwiązań w gospodarce, w życiu społecznym. I nie tylko o to, ale też o to, żebyśmy umieli konkretnie to udowodnić. Czyli żebyśmy w toku naszej pracy nabrali takiego zwyczaju, że zbieramy dowody tego, że istotnie wybieramy wpływ, i żebyśmy w toku ewaluacji byli w stanie to wykazać, więc ewaluacja to jest tutaj kolejne słowo klucz. Rozumiem, bo, ponieważ mam, mam wrażenie, że częściej słyszy się o, w, przynajmniej w świecie naukowym, o tym, o tym takim wpływie typu cytowania, prawda, jakieś, jakieś wskaźniki, ile tam razy ta publikacja właśnie była, była zacytowana i tak dalej. E, czy tutaj w ewaluacji jest to zróżnicowane, ten wpływ taki naukowy, powiedzmy, a społeczny? Zarówno cytowania, bibliometria, czyli to o czym pani mówi, jak i ten trend właśnie śledzenia i mierzenia wpływu społecznego, one wynikają z, podobnego, z podobnej ambicji albo podobnej potrzeby, czyli po prostu, że społeczeństwo, które finansuje naukę, bo nauka w dużej mierze jest finansowana ze środków publicznych, mówi, po prostu sprawdzam i chcę wiedzieć, że ta nauka, która powstaje w wyniku przekazania tych środków, wartościowa. Tak? I pierwszym, pierwszą próbą właśnie zmierzenia tej wartości nauki, wartości dodanej, było właśnie wykorzystanie bibliometrii, czyli sprawdzenie, no, na ile te prace dalej krążą w obiegu, na ile są cytowane, na ile się przydają innym naukowcom. Natomiast ym, tendencja do mierzenia wpływu społecznego, co w Polsce występuje często pod nazwą trzecie kryterium ewaluacji, y, idzie troszkę dalej, bo mówi: OK, może i Wasze prace są cytowane w świecie naukowym, ale chcielibyśmy wiedzieć, że przynajmniej część tych prac przekłada się też nie tylko na nowe myśli, nowe pomysły, idee, ale na konkretne rozwiązania, które my jako. Obywatele, jako osoby działające na rynku, nauczyciele, studenci, lekarze itd. i Po prostu możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu. Rozumiem. No, wydaje mi się to rzeczywiście ważne, bo przecież chodzi o to, żeby społeczeństwo czy i gospodarka coś z tej nauki miały. Jak w takim razie skutecznie mierzyć ten wpływ społeczny? Ponieważ wydaje mi się, że to może być dosyć trudne. Czy są jakieś określone sposoby dokumentowania i mierzenia tego wpływu? No To jest całe wyzwanie, właśnie jak to zmierzyć. Hmm. Oczywiście istnieją takie sposoby bardziej... Gospodarcze, gdzie po prostu mierzymy na przykład przychód, tak, jaki dane rozwiązanie wygenerowało. Natomiast e, to jest taki bardzo e, no, prymitywny wskaźnik, bo oczywiście nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Są takie rozwiązania, które po prostu na przykład wzbogacają dyskurs publiczny, zmieniają e, oblicze edukacji. Przyczyniają się na przykład do wzrostu um, dobrostanu czy zdrowia psychicznego i to nie zawsze można przeliczyć na pieniądze. Stąd um, takim powiedzmy złotym standardem, który przyjęło wiele państw w Europie i my też, Polska, jest wykorzystanie tzw. studiów przypadku. I to są dokumenty, takie krótkie historie, można powiedzieć, o tym, jakie badania przeprowadzono i jak one się przełożyły na wpływ. I do, do tego dołączane są dokumenty. I one oczywiście mogą mieć charakter takich, um, powiedzmy, jakichś tam sprawozdań finansowych, które pokazują, że coś po prostu, nie wiem, przyczyniło się do wzrostu um, produktu krajowego brutto, ale mogą to być innego rodzaju dokumenty. To mogą być um, świadectwa użytkowników, to mogą być um, jakieś raporty z danych instytucji mówiące o tym, że instytucja coś tam wdrożyła i poprawiła dzięki temu. Um, to mogą być dokumenty mówiące na przykład o wzroście bezpieczeństwa na drogach. Więc um, tak naprawdę można te przykłady mnożyć bez końca i wyzwaniem dla nas, naukowców, ale też ewaluatorów, jest po prostu um, właśnie maksymalnie poszerzyć gamę tych e, sposobów dokumentowania naszego wpływu, żebyśmy my je e, skutecznie e, dokumentowali i byli w stanie wykazać. Rozumiem. A jakby Pani właśnie oceniła obecnie stan e, tutaj w Polsce, no takiej, no właśnie komunikacji naukowej w budowaniu widoczności tych badań, żeby jak, jak według Pani to, to wygląda? Czy tutaj są jeszcze pola do poprawy, czy w ostatnich latach może widać, że ta komunikacja między naukowcami, badaczami a społeczeństwem się polepsza? Myślę, że się polepsza i muszę powiedzieć, że my jako system nauki jesteśmy bardzo do przodu, jeśli chodzi o samą ewaluację, ponieważ właśnie jesteśmy w awangardzie państw europejskich, które mają takie systematyczne, systematyczne podejście właśnie do ewaluacji wpływu społecznego, więc zachęcam słuchaczy też, żeby zajrzeli na taką stronę, akurat nie jest jej łatwo znaleźć, ale to jest strona Radon, gdzie są e, opisy wpływu i na przykład możecie sobie sprawdzić własną jednostkę, gdzie studiujecie e, i e, czy, czy badaczy, których znacie i sprawdzić, jaki oni mają wpływ społeczny, właśnie przeczytać takie case study. Um, więc jakby te, te informacje są i one są dostępne, natomiast myślę, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia pod kątem właśnie takiego wyjścia do ludzi, żeby nie musieli iść szukać na jakiejś stronie, tylko żeby właśnie student na przykład albo pracownik naukowy wiedział, że o mój kolega tutaj z biura obok albo mój wykładowca ma taki fajny projekt, który zmienia coś tam w społeczeństwie. Żeby ta wiedza lepiej płynęła tutaj zdecydowanie. Myślę, że to jest, to jest obszar, który jeszcze można poprawić, ale też, też mi się wydaje, że jest tutaj już pozytywna zmiana w, w ostatnich latach. No dobrze, wspomniała właśnie pani o stronie RadOn i rzeczywiście słuchacze, możemy tutaj odesłać na tę stronę radon.nauka.gov.pl, ponieważ jest to strona rządowa, na której, tak jak pani doktor wspomniała, możecie te opisy wpływu po jednostkach czy po, czy po no, powiedzmy, po jednostkach e, znaleźć. E, niestety musimy już kończyć, ale bardzo Pani dziękuję za przybliżenie tego, myślę, bardzo szerokiego też tematu. Troszkę trudno nam było tutaj się z tym zmieścić, ale poznaliśmy podstawy. W takim razie bardzo Pani dziękuję e, za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję. Gościłam dzisiaj Panią dr Martę Wróblewską z Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wait until you come next time, cause wasting time with you so fine, nothing else occupies my mind. Już jest godzina 16.30, a to oznacza, że pora na oscylator i dzisiaj członkowie SKN Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opowiedzą nam o węgierskim systemie wyborczym. Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera. Cześć, a raczej Jore Geld. Witamy w audycji Ascylator. Z tej strony Tomasz Jadczyszyn i Mark Harman. Dzisiaj zajmiemy się tematem wczorajszych dla nas, bo nagrywamy to w poniedziałek 13 kwietnia, wyborów na Węgrzech, które to najprawdopodobniej, a raczej już na pewno, wygra partia Tisa, Petera Madziara. Tak, i to większością konstytucyjną, co mało kto mógł przewidzieć. Tak, ponieważ różni eksperci tworzyli liczne scenariusze co do wyników wyborów, jednak ten, że Peter Madziar wygra większością dwóch trzecich głosów, był dosyć mało prawdopodobny. Jednak na czym polega owa większość konstytucyjna? Ponieważ nie działa to do końca tak samo jak w Polsce. Otóż większość konstytucyjna działa w taki sposób, że gremium, którym jest yy, Izba Zgromadzenia Narodowe na Węgrzech, które liczy 199 deputowanych posłów, yy, działa tam w takiej formie, jak u nas rząd i prezydent. Ponieważ prezydent Węgier nie ma zbyt dużej władzy. Jest on wybierany nie w sposób stricte demokratyczny przez obywateli, ale jest wybierany przez Sejm większością właśnie konstytucyjną. Podobnie jak większość stanowisk wysoko piastowanych przez, przez ludzi na Węgrzech, takie jak NIK czy Bank Centralny. I owa większość konstytucyjna tak naprawdę zapewnia pełnię władzy, ponieważ... To są jedyne wybory, których jest jedna tura w tych parlamentarnych. Są też eurowybory, no i wybory do, do gmin. Tak, samorządowe. I samorządowe po prostu. tak. No tak, no to, no to były najważniejsze wybory, jakie można było wygrać na Węgrzech. Ta większość konstytucyjna daje szerokie pole do działania Tisy. Tak wielu mówiło, że bez tej, jakby bez tej większości Tisa po prostu tam będzie, ale dużo nie zmieni. To teraz ma szerokie pole do działania. Właśnie Peter Madziar zapowiedział, że będą limity, będzie dwukadencyjność. Premier nie będzie mógł długo, tak długo jak Orban trzymać władzy, jak Wiktor Orban po 8 latach już będzie musiał znaleźć swojego następcę. Ponieważ sam Orban tak naprawdę rządził już ponad 20 lat. Tak. Rządził 16 lat rzędu. Był to najdłuższy czas, jaki było piastowane stanowisko premiera w całej Unii Europejskiej, ale również rządził między 1998 a 2002. W tym czasie 16 lat stworzył bardzo zawiły system samych wyborów, ponieważ nie ma tam takiej samej ordynacji jak w Polsce. Tak, zbudował taką, można powiedzieć, osłonę wyborczą, że mało kto się spodziewał, że może stracić tą władzę i jeszcze w tak spektakularny sposób e, właśnie stworzył okręgi jednomandatowe, Jowy, e, które miały jakby ucementować e, tą jego władzę, lecz to był taki powiedzmy miecz obusieczny, bo ostatecznie e, te partie lewicowe, które na, na wsiach e, i na, e, i na e, obszarach niemiastowych ogólnie miały gorsze wyniki, to teraz zdobyły tą większość. Tak, warto dodać, że właśnie ewenementem tego, tych wyborów było to, że Peter Madziar zdecydował się w końcu wyjechać na prowincję, ponieważ we wcześniejszych latach opozycja raczej omijała te tereny szerokim łukiem, przez co nigdy nie miała tak naprawdę szans wygrać z Wiktorem Orbanem. Ponieważ samo to, że właśnie tak naprawdę to nie były wcale duże różnice w głosach w tych Jowach, bo to tam czasami nawet decydowało po 500 głosów, 600 w stosunku oczywiście do samej y, większości konstytucyjnej, no bo samo zwycięstwo było po prostu drużgo, druzgocące. Warto też dodać, że same Jowy nie dają jakby 100% mandatów y, w Najwyższej Izbie, jest to bowiem 106 mandatów. Mamy również listę krajową, na którą przypada 93 mandaty. E, tak, e, i ta właśnie lista krajowa e, to był takie koło ratunkowe dla e, opozycji, i teraz można powiedzieć, że tak się zmieniło, bo właśnie z listy krajowej teraz głównie e, większość posłów zdobył Fidesz, to jest bodajże 42, a z tych Jowów tylko 11. E, tak, ponieważ działa tam mechanizm kompensacyjny, czyli w przypadku, gdy w Jowie nie wygra, w sensie przegra dany kandydat, różnica głosów między tym kandydatem, który wygra, a który przegra, to na, idzie na część, to jest dosyć skomplikowane, ale część tych głosów tego, co wygra, którą miał przewagę, idzie na listę krajową partii, y, z której on pochodzi, jednak cała liczba głosów tego posła, który przegrał, też idzie na listę krajową y, partii tej Y, podajże. Tak, tak. więc nawet jak y, wygrałeś ten JOW, to y, twoje głosy wciąż liczą się tak, do tej dokładnie. listy krajowej. Dokładnie. To jest skomplikowane, ale da się to zrozumieć po jakimś czasie. Sami Węgrzy dostawali w ogóle dwie karty do głosowania, ponieważ głosowali właśnie na Jowy, czyli na swojego takiego powiedzmy kandydata ze swojego regionu, no i także na tą listę krajową, na której to już była, była, była naliczona bodajże metodą Donta. Tak, jeszcze była tam lista mniejszościowa, to taki był dodatek i o dziwo właśnie nikt nie został wybrany z tej listy mniejszościowej, mimo że tam były, były tam romskie bodajże partie, których myślano, że chociaż zdobędą jeden mandat, ale tak się nie stało. No tak, na no samych Węgrzech występuje bardzo liczne na mniejszości etniczne i... Tak, tak, ...narodowe. Co warto dodać, to samo to zwycięstwo, które jest dosyć niespodziewane, właśnie większością konstytucyjną, zapewnia również tisy to, że tak naprawdę może działać jakkolwiek chce, ale... Spójrzmy najpierw na to, jakie to partie startowały w owych wyborach. Bo mieliśmy oczywiście Fidesz i, i Tisse, ale była również jeszcze jedna partia, która dostała tak. bodajże na razie na tą chwilę sześć mandatów. Tak, jedyna partia, poza tymi, którymi omawialiśmy, która dostała się do Sejmu, to jest właśnie Micha Zang, co znaczy po polsku moja ojczyzna. I jest to bardzo prawicowa, można rzec, można rzec partia, która jest jeszcze bardziej na prawo od Orbana. Bo mówi się, że właśnie Orban jest y, też dosyć prawicowy, a nawet Peter Madziar też kreuje się na no, tak naprawdę konserwatystę, więc w pewnym sensie mamy cały parlament konserwatystyczny. Tak, większość właśnie <grych> uważa się w parlamencie węgierskim za prawicowe partie. Demokracka strona, czy, strona demokratyczna wycofała się z tych wyborów na rzecz właśnie Tisy i no nie, nie, nie przeszło dalej w, do parlamentu, tam zdobyła ułamek procenta, więc żadnych takich stricte lewicowych partii nie zobaczymy w tym parlamencie. Tak byli bodajże właśnie liberałowie, no i także jest również partia satyryczna, partia psa o dwóch ogonach, która to w swoim programie na przykład wspomina o tym, że chce zrobić z Budapeszt Wenecję, całego zalać go wodą, czy też y, więcej wszystkiego, mniej niczego oraz, że obiecują po prostu y, wszystko dla Węgrów. Co ciekawe, partia ta 4 lata temu zdobyła w ogóle prawo do przyznania subwencji. O, organizuje ona liczne happeningi w samym Budapeszcie no i wyśmiewa tak naprawdę sam system tego, jak wyglądają te wybory. No i y, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć audycję dzisiejszą. Dziękujemy bardzo za uwagę i słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera. Autopromocja. Next Best i Radio Afera grają razem.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 Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, osiemnasta. Niedzielę, siedemnasta. <ścoughs> Sabotaż i wiesz. Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Szajer, żeby zostać... Jedi! Neverland, fantazje science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Woli dobiega końca pierwsza godzina dzisiejszego studenckiego patrolu, a ja przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym możecie wygrać podwójną wejściówkę na niedzielny koncert Michaela Pipokinchy i jego kwartetu. Jest to wybitny brazylijski basista, kompozytor i producent. Także jeśli taką podwójną wejściówkę, żeby kogoś zabrać ze sobą, chcielibyście zgarnąć, to Odpowiedzcie nam na pytanie konkursowe inspirowane dzisiejszym Światowym Dniem Sztuki, mianowicie jaki rodzaj sztuki jest Waszym ulubionym i dlaczego? Na te Wasze odpowiedzi czekamy na num pod numerem 7148. Wpisujcie w SMS-ach słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT, a na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18. Przypominam, że do wygrania jest jest wejściówka podwójna na niedzielny koncert Michaela Pipockinchy i jego kwartetu, który odbędzie się o godzinie 19 w Brunoutcie. jutro, w czwartek, 16 kwietnia Politechnika Poznańska otwiera bramy swojego kampusu dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ już jutro odbędą się w Politechnice Poznańskiej drzwi otwarte. Dokładniej odbędą się one w Centrum Wykładowym. Startują o godzinie 9 i zakończą się o godzinie 15, a czeka naprawdę wiele ciekawych atrakcji, bo będzie można... E, spotkać ponad 30 kół naukowych i różne ciekawe atrakcje na ich stoiskach e, podejrzeć i wziąć udział. Ponad 70 laboratoriów. czy Będziecie mogli wejść tam, gdzie się dzieje na żywo magia nauki. No i będą oczywiście różne inspirujące wykłady i pogadanki. Dowiecie się wszystkiego o studiowaniu na Politechnice Poznańskiej. E, no i będą także oczywiście konkursy i inne stoiska z niespodziankami. My tutaj jako Radio Afera również będziemy prowadzili z tego Wydarzenia Radio na Wynos Od godziny 10 do 12 Także serdecznie zapraszamy do słuchania tych Którzy nie będą mogli wziąć udziału na żywo Więcej informacji znajdziecie oczywiście Na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej A drzwi otwarte ruszają Już jutro o godzinie 9 Wydam to życie na DVD Zanim zdechnę bez cele Bez komentarzy typu zejść na ziemię Zapraszam się na pierwszą scenę Biały śnieg i czerwona kred W oczy, których zobaczyłem zarażenie Obiecałem sobie wtedy sam że coś mnie nie, znam że coś mnie Nadawałem z miejsca, które depcze Każde marzenie dzisiaj po tych, co się odwrócili te pczek. Ja, bo nie mam miejsca na pałż I wiedziałeś o tym A mimo tego wychodziły ploty Czułeś niedosyt, nie czułeś nic sobie Dlatego mówiłeś posyp Ale ja się nie bawię w nosy Co ty? Moi ludzie znają mnie tu dobrze Odróżniamy zachowanie dobre I zachowanie podłe Dzisiaj tylko dla Beki sobie o tym przypomnę I po to, by pamiętać, kogo nazywa się ziomkiem? Za głośno, za dużo, za szybko na już, biorę i kuprą, by złagodził Ty czętują i mówią mi, że świat nie zaczeka, zaczyna mnie. Za głośno, za dużo, za szybko na już biorę i kuprą, by złagodzić wód. Mam to pod skórą, ten typ tak ma Coś ale nie jest mi żal Poruszam się swobodnym krokiem w tempie 8-8 BPMów Otwarto mam głowę przez całą dobę, tak jak Herfurt. Nie pudruję, medytuję, chodzą skupiony na oddechu Powracam żywy, mam dosyć wciskania kitu jak tą Philips. Nie piję, nie używam, smok nad miastem, czarny tym w kominach Toksyn mam więcej niż teksafer. ma batykan Plastik w piecach, plastik na playlistach, taki znak czasu Jedziemy po tron bez zapinania pasów Idziemy na wstecznym, bezbędnych konwenansów Mój język to język Szeleszczący głosek zbuntowanych liter Prawda, a nie fikcja Pomaszona skóra na twarzy jak i wlicza dotycham mądrością ludzi, co karmią się wiedzą Mądrością ludzi, których nie skusił pieniądze oh, oh. oh. oh. hey. Wszędzie tylko hajs, hajs, hajs Tak jak kiedyś trzycha zegar tyka Nic za friko jak z drugiego gramatyka Pamiętam rap na takich pitach Gdy co drugi tu zapalał z plifa By być haj, haj, haj jak Lifa Moje osiedle nie znało litości jak bandyta Choć moje serce jest pełne miłości jak Marika Warszawa była dzika, coś jak dług Krzysztofa Krause Myślę o tym, czas się to albo wciska pauzę uh. Bebuka zwija się jak pita Domówka, lówka fifa, chipsy, piwa. Uh. Dziś nie ma nic proponu, wszyscy za czymś gonią, laski mają FOMO Marzę, że jest lato i zielono Leżę na komu, albo na mykonos Coś omija nas, ale pi*** to jak pono PAS za dużo Tak jak wspomniałam, jutro drzwi otwarte na Politechnice Poznańskiej, ale jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić podczas nich małą przerwę, to Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na wykład otwarty o wdzięcznym tytule z Poznania prawie na antypody, czyli zapowiada się dosyć ciekawie. Początek wykładu już jutro o godzinie 12.15 w Kolegium Rungego. Wykład potrwa 45 minut i będzie e, go prowadziła pani profesor dr habilitowana Barbara Nowak, świadowej klasy badaczka, która swoją naukową drogę rozpoczęła w Polsce, by dotrzeć właśnie niemal na te tytułowe antypody. A podczas spotkania prelegentka opowie o swojej niezwykłej drodze zawodowej od studiów w Szczecinie przez wieloletnią pracę na Uniwersytecie Tasmańskim po współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie. I będzie to opowieść nie tylko o tych miejscach, ale także o ludziach, którzy mieli wpływ na jej karierę oraz o najciekawszych odkryciach naukowych, które napotkała na swojej drodze. Co ciekawe, ten wykład przybliży nam również kulisy badań nad chorobami ryb od paryzotologii i immunologii pozagadnienia związane z globalną akwakulturą. Przedstawione będą one oczywiście w przystępny i jednocześnie osobisty sposób. E, serdecznie zapraszamy w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To będzie wyjątkowa okazja, aby poznać takie historie wielu lat w zasadzie naukowej pasji, międzynarodowej kariery, no i tych odkryć, które miały znaczenie dla współczesnej nauki. Więcej informacji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a wykład rozpocznie się już jutro o godzinie 12.15 you we'll Nie dam, nie dam, złapać się na spostrze. Na Nie dam, nie dam, nie dam, czym on Mija rok, pięć lat. Nagle mi mówić, co może Monstrum. Jest 16.57, a to oznacza, że czas na serwis informacyjny. Aleksander Szwarc, zapraszam. Wczoraj decyzją głównego inspektora ochrony środowiska Tor Poznań został zamknięty. Jest to skutkiem podtrzymania decyzji z 2023 roku, od której Automobil Klub Wielkopolski złożył odwołanie, które okazało się nieskuteczne. Chodzi o dwie sąsiadujące stare ulice, o czym mówi radny miasta Poznania Przemysław Plewiński. Na dwóch ulicach, ulicy Magazynowej i ulicy Krańcowej, Przeźmierowie obowiązuje poziom hałasu 50 decybeli. Dookoła tych ulic, wszędzie. Mamy poziom 55 decybeli. I gdyby w całym tym terenie był poziom 55 decybeli, to nie byłoby problemu, to nie trzeba byłoby zamykać toru poze. Mieszkający niedaleko toru Poznań, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak porównuje sytuację obiektu do sąsiadującego z nim lotniska. To jest analogiczna sytuacja jak lotnisko. Lotnisko powstało w 1913 roku, a w roku 2020 nagle budzą się sąsiedzi i okoliczni i żądają odszkodowań. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada swoje poparcie w sprawie ponownego otwarcia toru. Informacje z Wielkopolski na 98,6. Wielkopolscy strażacy z nowym sprzętem. Są nim wtyczki bezpieczeństwa, które po wpięciu do portu ładowania natychmiast unieruchamiają pojazd elektryczny uniemożliwiającego przypadkowe uruchomienie podczas akcji. Jak mówi zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski ma ona zwiększyć bezpieczeństwo strażaków. To nie jest panaceum na zdarzenia związane z pojazdami elektrycznymi, że one się nie zapalą, czy nie dojdzie do jakiegoś przykrego zdarzenia. W związku z powyższym jesteśmy w stanie sobie podłączyć tą tyczkę, mieć pewność, że nie dojdzie do porażenia prądem i w tym momencie nasi ratownicy można powiedzieć, są bezpieczni. Zakupiono na ten moment 31 takich urządzeń, po jednym na powiat. Docelowo ma być ich jednak więcej i trafić mają do każdej komendy. Muzeum Poznańskiego Czerwca przekazane w ręce Miasta. Wcześniej należało ono do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W działalności muzeum nic się jednak nie zmieni. Pracownicy pozostaną na swoich stanowiskach, a działalność instytucji będzie kontynuowana. Główne obchody 70-lecia Poznańskiego Czerwca odbędą się 28 czerwca o godzinie 17.30 na placu Adama Mickiewicza i pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, gdzie zostanie ustawiona scena. Korki, objazdy, remonty. Od soboty wprowadzono zostaną zmiany w komunikacji autobusowej w rejonie Kłuszyny Starołęki i Miniko Minikowa. Zmiany obejmą linie numer 153, 189 i 194. A szczegóły znajdziecie na stronie ZTM. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.